Siema, witają Was Oksza. I Cortes. Witamy Was przedświątecznie, a właściwie bardzo świątecznie. Życzymy Wam... Zdrowych, radosnych i przyjemnych... Wesołych Świąt. Mikołaja z dużymi worami? Tak, Mikołaja, Mikołaja z dużymi... Mikołaja tak, zdecydowanie tak, Mikołaj. Pani Mikołajowi, Mikołaja. Mikołajową też z dużymi worami. Mikołajową, no może mieć... Znaczy ona powinna mieć właściwie chyba wyżej te wory, tak. Ale też życzymy Wam, żebyście bardzo przyjemnie sobie oglądali na przykład... <tryk>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 Więc będziemy mieli nową Alicję w Krojenie Czarów z dużymi... No. Mamy Zaka Snydera, który po The Watchman. Jak się podobał? Za długi, przegadany, momentami nudny, świetne zakończenie. Bardzo mi się podobało okay, zakończenie. Jest... Strasznie długi film. Zadługi. Zadługi. Zadługi. No, no, za długi. Za długi. No to Snyder zadługi. po 300, i po The Watchman zabrał się za Sucker Punch. Czyli co? sądce uderzenie no dobra, no, <śmiech> dawaj, dawaj. <śmiech> Sakerpant. Nie tłumasz, tylko, tylko opowiadaj. Sakerpant to ma być Alicja w chronie czarów z dodatkiem karabinów maszynowych. Akcja ma się dziać w latach 50. ubiegłego stulecia. A mała dziewczynka ma być poddana lobotomii. A nie, a nie przypomina ci to Alicji w Krainie Czarów? American McGee's? Tak. Kalina, jak to sobie, bardzo... Której zrobiono w grę komputerową? Nie przypomina tak, ci to bardzo zrobione... mi przypomina. myślę i że jest to, że Tim Barton również ma zamiar zrobić Alicję w Krainie Czarów a właśnie, bardziej, no bardziej mroczną. Właśnie, też czytałem. Nagle wszyscy zaczęli walczyć. Pewnie będzie dokładnie tak jak w pol z Polskimi Krzyżakami z, z remake'em, gdzie były dwie wersje i w rezultacie nie zrealizowano ani ża żadnej. Pamiętam. A ty masz o. E, nie, ja mam e, news o tym, że Philip Murhoffman, którego uwielbiam, e, robi, robi nowy film, który się nazywa Jack Goes Boating, ale nie, nie wiem o nim nic, więc przekazuję ci mikrofon. No jak, to tam jestem pisany chyba parę informacji, które mi wydały. No generalnie Philip Simur Hoffman robi nowy film, no fajnie, no i fajny tytuł. Adaptacja, adaptacja sztuki teatralnej. Sztuki teatralnej, tak, tak. O narkotykach. O narkotykach i pływaniu, dobra. <laughs> Jedziesz. Uh, będziemy mieli ekranizację kolejnego komiksu uh, kazna dzieja uh, Pan The Preacher. Tak, fajny, fajny komiks, znaczy fajny komiks, taki, um, no może trochę szokujący, szczególnie w czasach, kiedy my go czytaliśmy chyba, prawda? Dalej jest szokujący. Dalej jest szokujący, ale już w tej kulturze takiej nowoczesnej, gdzie się leje krew na ekranie i już wszystko gdzie... właśnie, się ja piły, nie piły. A w dzisiejszych czasach ciągle funkcjonuje taki pogląd, że co robi Bóg, skoro tyle złego się dzieje na świecie, prawda? Tak, I jest tak. taki, taki pogląd, że, że, że czy Bóg istnieje, skoro tyle złego się dzieje? No i mamy tutaj... Richard, to jest świetny pomysł tak. rzeczywiście na adaptację. No, no, zbierali się do tego dłuższego Czasu. ale posłuchajcie jakie są nazwiska, no jakie są nazwiska? Sam Mendes. Sam Mendes mm. ma reżyserowa. Scenariusz ma podobno pisać gość, który napisał dużą rybę, gnijącą pannę młodą. Mm -hmm. No i producentem będzie facet, który, który robi ostatnio między innymi Jestem Legendą. Dobre, duże nazwiska. To było łatwo do przewidzenia, dlatego, że sam w samym komiksie już była informacja, że komiks jest własnością jednej z wytwórni. Tak? Natomiast chciałem dokończyć, że, że w dzisiejszych czasach, kiedy istnieje ten pogląd o tym, że a czy Bóg istnieje, skoro, skoro tyle złego się dzieje na świecie i nagle się pojawia facet tytułowy nadzieja który po prostu, no, daje wycisk temu bogu. <grych> no i to jest też zaskakujące. To może być fajne, szczególnie, że bierzesz za to Mendes, którego nazwisko, no, po prostu trochę nie pasuje, szczerze mówiąc, do komiksu, tak? Znaczy, ja wiem, że komiks to jest bardzo taka otwarta No Tak, forma ale, przecież dzisiaj, on, ro ale... O, on robił adaptację drogi do zatracenia, która jest komiksem. Komiksem, okej, okay, no, racja, tylko. <grych> nie, ja rozumiem, tylko po prostu nie pasuje mi to, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. F -f Fajnie, bardzo dobrze się zapowiada. I idzie jeszcze bardziej. Do przodu ekranizacja Fundacja Asimowa. Idziemy w takie bardzo tematy dzisiaj SF, komiksowe. A to jest może super. powiedzmy coś o kinie indyjskim albo. O, kinie o wiesz, nie, no albo... Może kiedy Nie no, Ostatnio robiliśmy o wietnamskim. O ale... Nie, ostatnio. Ong bak 2, tak? No, Ong Bac. <laughs> Nie, no dobra. ale ma Mam nadzieję, że fundacja będzie w, w stylu. Nie jestem robotem, tylko. Okej, okay, bo no tak, to rzeczywiście nie opowiadał o tym, że była dyskusja dlatego tego, czy powiedzieć to Projasowi, czy, czy Rolandowi Wiemerajsiowi wygrałem Emerajs. Mam nadzieję, rzeczywiście, że fundacja no to nie w będzie tym, no to Jak tak? to będzie emeryt to, to, to w tym momencie będzie maksymalny akcji. Hała, no, hała, hała. Nie, nie, fundacja, nie. ja znaczy, ciekaw jestem, to jest, takie, to jest taki, taka książka, której adaptacji wyczekuję, dlatego że fundacja to jest książka, która jest oparta bardzo mocno na takim, takiej dywagacji, nawet naukowo-historycznej. Tak? Mhm. I ciężko jest dla mnie wyciągnąć coś bardzo takiego interesującego dla widza. Z tego typu książki jest Źle no. do tego podchodzisz, no, wie, no, bo to no. jest tak samo jak z, W Pustyni i Puszczy, z Gewinem Chudem, Jak Chud przejął po polskim reżyserze Nie, realizację. Ba, bałem, się, bałem się oglądać to. Przeczytał scenariusz i doszedł do wniosku, że, że jak tutaj czarno Czarnoskóry mówi, że... Jak to było? Kali ukraść krowa, to... To dobrze, a jak Kali mu to, to źle. I on stwierdził, że to jest zupełnie... Rasistoski. ...niepolityczne, rasistowskie i po prostu to wykreślił. I tak samo będzie pewnie tutaj, że jak ty mówisz, że to jest tutaj takie dywagacje filozoficzne, no to wie, to po prostu skreślamy. I koniec, I po problemie. No dobrze. A y dzisiaj będziemy opowiadali o filmie, który bardzo chciałeś zrecenzować. Bardzo chciałem zrecenzować, bardzo. dobrze, e, powiemy dzisiaj, e, jakie są nasze wrażenia z obejrzenia The International. Dobrze. Dobrze? Dobrze. No dobrze. No to powiedz, jakie są twoje wrażenia. <laughs> Dla mnie to jest film z misją. Wiesz w ogóle, że to jest film na faktach. Nie, nie. Nie wiedziałeś, że to jest Była afera pod koniec lat 80., która ciągnęła się do połowy lat 90. Wtedy był bank, uh -huh. który bardzo podobnie się nazywa jak ten w filmie że też miał jakieś powiązania ze świadkiem przestępczym i handlem bronią. Mm -hmm. Po prostu wiecie, jak się przeniosła w przyszłość, bo teraz mamy już, prawda, 2000 któryś rok. Tak. Okay. Więc trzeba to wszystko było uwspółcześnić, ale oczywiście jaka sytuacja Powiem miała Powiem Ci, miejsce. dlaczego bardzo mi się podobał ten film. Dlaczego? Z bardzo wielu powodów, nie wiem właściwie dlaczego do końca, ostatnio nie widziałem dobrego filmu sensacyjnego. Nie widziałem. To są albo jakieś dziwadła, mm -hmm. albo, um, albo jakieś takie sf -y, takie mocne, ciężkie, z jakimiś dużą ilością nagromadzeniem efektów specjalnych. A to jest dobry, klasyczny film sensacyjny. Nie ma tu tutaj rzeczywiście bardzo dużo strzelania, trochę jest, nie za dużo, ale konstrukcja sama, scenariusza, to jest klasyczny film sensacyjny. Taki, taki klasyczny, że po prostu do bólu. Dlaczego mi się podoba? Dlatego, że jest po prostu dobrze zrealizowany i fajnie się ogląda. Nic poza tym. Okej, okay. jak mówisz ciężkie SF, to mam przed oczami Blade Runnera. Dla mnie to jest ciężkie sta,. Ale, ale nie. rozumiem, o co tobie chodzi. Natomiast ja powiem, dlaczego tobie się podoba ten film. Powiedz mi, dlaczego mi się podoba ten film. Ten film, film ci się podoba dlatego, że ten film że nim jest... Playboy. Nie, nie, Do którego, nie, Klejf, on, do którego mam słabość. Masz słabość do niego? Tak tak, tak, tak, tak. Rozumiem. Dobrze, no ja mam słabość <laughs> do kobiet, ale... Ale dobrze, można mieć jo, do Klejvą... O, nie dojechałeś? O kurna. No. no to bolało no, cię. No, ale poszło, poszło ci w pięty? Śmieszne to było bardzo też. No, dawaj, dawaj. Słuchaj, ja ci powiem, że... <laughs> no dawaj, no. Powiedz mi, dlaczego mi się podobał ten film? Podobał ci się ten film, dlatego że e, ten film jest mocno teatralny. Przegadany. Mocno Aha, teatralny. Nie, nie, nie, nie, ja nie, powiem, nie powiedziałem nic na temat tego, że jest przegadany. Ten film nie jest przegadany, prawda? Ten film jest teatralny. Na tyle teatralny, że udało się przenieść go na deski teatru. I jest teraz wystawiony jako sztuka. No coś ty. Naprawdę? No żartujesz? Jest, jest, jest sztuka teatralna na podstawie scenariusza tego filmu. Wow. E, ja ci powiem, że film miał być wypuszczony w 2008 roku. Ale przez to, że chcieli zrobić z niego film akcji, to zrobili dokrętki, żeby skupić się na tych scenach akcji, które są w filmie. Czyli, że te sceny akcji zostały specjalnie wmontowane i nie były uwzględniane w oryginalnym scenariuszu. Aha, no to widzisz. Rozumiesz? I, <śmiech> I to rzeczywiście widać, bo, bo oni... E, cała akcja jest tak skonstruowana, jakbyśmy oglądali takie filmy, klasyczne filmy sensacyjne z lat 70 Właśnie, właśnie. W stylu francuski łącznik. Tak, tak, tak. tak, tak. Bardzo, mi się, mi, mi, bardzo mi to w ogóle pomyślałem o francuskim łączniku. i tak dalej. To są te filmy, które... Maratończyk to nie wiem, ale francuski łącznik Fran... na pewno Troszeczkę mocno. przegadanych, mało akcji, raczej taki, e, taki niepokój, że ta, ta, ta, ta. nie, nie do końca jesteśmy pewni, co się... Sensacja. Sensacja, sensacja, sensacja. film akcji, sensacja. sensacja właśnie. A oni zrobili fragment z, z kina akcji, natomiast ja ci powiem, że dla mnie to jest film z misją. Mhm. Ostatnio w Europie panuje taki pogląd, że trzeba realizować filmy międzynarodowe, dlatego też jest ten tytuł The International, to jest, film, to jest tytuł dwuznaczny. Z jednej strony nawiązuje do międzynarodowych macek, jakie banki mają na globie, mhm. a z drugiej strony międzynarodowa ekipa, międzynarodowa obsada, mhm. mamy aktorów z, z Bliskiego Wschodu, mamy Anglików, mamy Amerykanów. Pojawia się tam chyba jeszcze Niemiec, już tylko dokładnie. Albo jeszcze mamy facet. Albin Miranda. Dokładnie, mhm, jeszcze, tak, jeszcze tak. dyrektor banku, to jest facet, który grał w, w jabłkach Adama. Mhm, mh, tak, tak, tak. tak pamiętam. To jest chyba Holender czy Belk już tak, nie pamiętam. Tak, to, tak, to jest międzynarodowa ekipa. I to jest drugi film, który ja już oglądam, realizowany przez Europejczyków z takim zamierzeniem, żeby to było międzynarodowe. Pierwszy film, jaki oglądałem, to było Babylon AD. Był Windy Diesel. Ooh. Był, był Gerard Depardieu. Ja wiem, ja wiem, Piotrek, ale to nie był pierwszy film, który oglądasz. Ja wiem! <laughs> o, teraz ty mi pojechałeś! O, ran. Natomiast tamty kwer bardzo stara się wybić na takiego reżysera międzynarodowego. Mm, mm. On zaczynał od kina niemieckiego, bo w Niemczech zrobił swoje te pierwsze filmy. I później zaczął wychodzić i szukać tekstów, które będą międzynarodowe. Wybił go do góry. Wybiją go do góry. Y y może przegadany trochę rzeczywiście, bardzo ładnie muzyka ułożona, świetna rzeczywiście scena tej strzelaniny w Muzeum Guggenheima. Fajna. Dokręcona w fajne. 2009. Fajna, ja fajna scena, fajna scena. Nie, nie wiem czy wiesz, ale nic zbudowali w ogóle całą dekorację. No ja się no, widziałem to, jak oni początki, rozwalili tą całą dekorację. po prostu tak. Ale super, bardzo fajnie się to oglądało rzeczywiście. Bardzo fajnie. No to tak oglądałem, myślałem sobie, że które muzeum chciało się tak zaprezentować, ale później wiesz, po końcowej scenie doszedłem do wniosku, że pewnie żadne. <laughs> Okej. Okay. Eee, nie, nie będę mu nic mówił o grze aktorskiej, bo... Podobno jest drewniany. Słyszałem takie poglądy, że Clive Owen jest w tym filmie drewniany. Bo Clive Owen w ogóle jest drewniany. <śmiech> Widziałeś go w jakimś filmie, żeby on... Eee, to nie jest bardzo wszechstronny eee, aktor. Widziałem. Dlatego w, ja żałuję... Z Natalie Portman z Judem Law grał e, Clive Owen. O Boże, teraz nie, nie, nie zabijmy. Bliżej. A, bliżej. Nie, nie, nie, nie. To też to... był drewniany. Iż co, powiem Ci tak. Clive Owen, jest ja strasznie żałuję, że jego nie wzięli na Bonda. Bo cieszę się, że jest Craig, okej, okay, w porządku, bo to jest świetny aktor i w inną stronę poszedł niż niż będę Bondy. Będę Będziesz mógł zapłacić swoje podatki, prawda, i będę mógł zapłacić już wszystkie swoje rachunki. Jak, jak facet zostaje, wiesz, Bondem, to w tym ty nagle zaczynamy na jakieś kasy. No tak, okej, okay, ale najbardziej ża żałuję, że Clay nie został Bondem, dlatego że gdyby został Bondem, to byłoby gdzieś tam ukoronowanie jego kariery, a teraz się ślizga po takich bondowskich trochę rolach i moim zdaniem, no zobaczymy, no... Tak, on to mówisz o o wszystkim, wiesz? jeszcze temat? Obejrzałem pierwsze 15 minut, 15 minut, miałem dosyć. Wiesz co? Ża, żałuję, bo to jest fajny aktor, który na razie nie znajdzie sobie miejsca, dopóki on nie zacznie robić czegoś ciekawszego. Ja nie wiem, jakie są jego możliwości, bo na razie rzeczywiście jest drewniany. Ja go uwielbiam, tak jak się uwielbia Harrisona Forda. Nie, no, Harrison tak, Ford tak, a Clive tak, Owen to są tak. dwóch nie, nie, nie, nie, nie, Harrison nie, nie, nie. Ford na początku swojej kariery, bardzo cię przepraszam, okej? Okay? Nie był drewniany. Był drewniany. Nie był drewniany. Był drewniany. I do tej pory Brucznie, jest trochę drewniany. To jest bardzo charakterystyczny, a... to jest bardzo charakterystyczny aktor który pasuje do pewnego profilu ról. I tak samo jest z Clive Moenem niestety. No, ja obo bardzo to, lubię, to ta, okay. ale to nie są świetni techniczni aktorzy. Bardzo Cię przepraszam. No to nie, nie oczywiście. No to jest to, to taka informacja, że gwiazda to średniej klasy aktor, który utrafił zapotrzebowanie mas No tak, no tak. tak. tak, tak to, by gdzieś pasowało. to by gdzieś pasowało. Ja myślę, że Clive Owen gdzieś tam znajdzie swoje miejsce, ale na razie będziemy go oglądali w takich właśnie produkcjach. Dla mnie aktor, który był drewniany i przestał być drewniany, to jest Brad Pitt. Tak. ostatni tak, tak, się ładnie... Tak. Tak. Rozwija. Tak. Mówiłeś o tym ostatnio. Tak. Tak. No. <laughs> Okej, okay, ile dajesz? Daję e, 3+. Plus. 3+. Plus. 4+. plus. A. Nie, fajnie. Bo wiesz, dlaczego? Dlatego, że po prostu fajnie się wyglądał To jest dobrze zrobiony film. Nie, ja nie, twierdzę, wiesz, nie, ja nie, nie twierdzę, widzę powodu, jest to Wiesz, takich e, mierniaków to ja oglądam e, trochę, no. Już tak naprawdę się wystrzegam takich mierniaków. E, staram się nie oglądać takich filmów. A to był, a to nie był mierniak. To jest, to, to naprawdę warto sobie zobaczyć. No. Chociażby, chociażby, żeby zobaczyć, jaką ewolucję przyszedł Tykwer, jak się go, ogląda pierwsze jego filmy, e, do tego, co jest teraz. Hmm? No wiesz, jeżeli biegnie Lola, biegnie, to tam jest maksymalny kinoakcji. Ja wiem, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, czy to jest kinoakcja, czy nie. Chodzi o to, jaką ewolucję przeszedł. Okej. Okay. Hmm. Znaczy ja zauważyłem, że większość tych reżyserów, która starała się być ambitna i robiła właśnie takie filmy e, z jakimś przesłaniem, właśnie Tom for robił pierwsze te swoje filmy. A teraz nagle dochodzimy do tego filmu, który jest w kinem akcji, przynajmniej stara się robić w specjalnie Konisacje sensacja z elementami kina akcji. Tak, no tak, I, i tak Każda samo jest tak, i, ma, i, no, elementy kina akcji. No dobrze, no, tak, <laughs> tak, tak samo jest z, z Gavinem Hoodem, o którym już wcześniej wspomniałem, mm -hmm. który zrobił w Pustyni w Puszczę, a w tej chwili realizował Wolverine. Wow, prawda? <laughs> taką, zrobi, taką zrobił, ew, wiesz, to jest, jest ewolucja, prawda? I w tym momencie pomyślę sobie, matko, facet zrealizował polski film w pustyni w puszczy, a teraz robi, wiesz, dla międzynarodowych korporacji Wolverine. Mamy trochę taki, wydaje mi się, taki kompleks Polacy, nie? Że, że, że, o my, Polacy tutaj biedni, a potem ten reżyser, który u nas to coś kręci, wow, mogę cię dotknąć? Wow. <głos> tak jest niestety też z Polańskim, tak jest z Wajdą. My mamy dobre. Kino, teraz po prostu... coś robi nowego, tak? No coś robi, tak, aby to nie był, nie wiem, taniec wampirów albo coś podobnego. A co ma do to, tego? Ludzie walili drzwiami okna na nasze To Był tak infantylny musical że nie, nie mogę w ogóle tego oglądać. Pierwszy musical z A to kla klasyka, to klasyka. No przecież to ja jest, wiem, to, to jest remake tego z, z lat 70. -tych, to z 60. -tych. Tak, nie uratował tego Polański. Nie uratował. Tego. Nie uratował nie, tego. Lu, a ludzie i tak walili drzwiami oknami Słuchaj, no, no dobrze, no bo gdyby zrobił musical Spielberg, to też by wali drzwiami To Nie chodzi o nazwisko, wiesz. No myślę że, chodziło, jest... myślę, że chodziło. Myślę, że chodziło. Bo było na fiszu dużymi literami. Więc myślę <laughs> jednak myślę, że po coś to nazwisko tam włożyli. <laughs> Czy wampir mniej przyciągnął niż polański z <laughs> całym szacunkiem. O, no. no dobra, do, na następnego razu e, żegnają wasoksa. I karta Trzymajcie się.